Tuente wygrywa kolejny mecz i jest już chyba w czołówce tabeli holenderskiej, a dziś w programie. Real i Barcelona bez problemu wygrywają swoje mecze, czyli opowiadamy o dwóch meczach bez historii, a także historię bardziej emocjonujących gier w Primera División. W Manchesterze zwroty akcji iście Hitchcockowskie, ale bez udziału najdroższego aktora. Oraz Real Madrid w Krakowie, relacja szpiega Johnego. Zapraszamy na kolejny podcast blogu Johnny Tichonio. Witamy w kolejnym podcaście blogu Johnny Tichonio. Ja jestem Cichonio, ze mną jest Johnny. Witamy. Słyszymy się po prawie kompletnie rozegranej już siódmej kolejce. Przed nami jeszcze tylko mecz Sociedad z Deportivo dziś wieczorem. I była to kolejka, w której Barcelona i Real wygrały swoje mecze, ale... Pomału już zaczyna klarować się czołówka ligi, bo kolejny mecz przegrała Walencja, tym razem już niespodziewanie z Majorką u siebie. Trzyma się ciągle wielkich faworytów Villarreal, który pokonał Atletico. Będziemy jeszcze, myślę, mówić o sytuacji w Tabeli, natomiast teraz może przejdźmy już do meczu, pierwszego meczu rozegranego w tej kolejce, to był mecz Barcelony z Saragosą. Barcelona wygrała 2-0 na wyjeździe, bez większych problemów. Jakie twoje wrażenia, Johnny? Zadowolony jesteś z gry? Powoli, powoli, coraz lepiej jest. <grym> no nie, nie jest, jakoś ten styl powala, ciągle jest widać brak szczególnie po prostu szybkości tempa, brak jakiejś żywszej gry, ale no Jestem zadowolony, no bo początek, znaczy początek, no już gdzie, gdzie która kolejka? Ósma kolejka. Eee, no i, no i jakaś, znaczy widać, przynajmniej wygrywa Barcelona, to, to nie gra jakieś poruwająco, wystarczy przebłysk, yy, dwa przebłyski jest 2-0, więc to mnie cieszy, no oczywiście nie martwi <ścoughs> nieskuteczny Wii, ale no. No Messi, dziękujemy ci, że strzeliłeś nam dwa gole i 2-0, no nie, meczek bez większej historii tak naprawdę, no bo. Oprócz, znaczy no zaraz pewnie będziemy mówić, więc... Yy, tak, yy, mecz wyglądał w ten sposób, że Barcelona yy, miała problemy, żeby yy, stworzyć sobie jakieś klarowne sytuacje do tej pierwszej bramki. Yy, yy. W zasadzie ten mecz wyglądał tak jak, takie, tak jak każdy, każdy mecz Barcelony, czy znaczy większość meczów Barcelony z podrzędnym rywalem w tym sezonie. Yy, czyli Barcelona siedziała na, na połowie Saragosy cały czas, Saragossa próbowała kontrować. Nawet jedna, dwie kontry były dosyć groźne, ale wykończenie ich e, nie było. Tam był jeden strzał Braulio z całkiem dobrej sytuacji, ale strasznie słaby. E, natomiast w momencie, kiedy Saragossa podeszła na połowę Barcelony i próbowała e, jakiś atak pozycyjny rozegrać, wtedy właśnie poszła natychmiast kontra i Barcelona otworzyła wynik, po czym mogła, mogła to spotkanie e, kontrolować. Trzeba powiedzieć, że zagrali bez Szawiego? Nie zagrał Mascheran od początku, z czego ty oczywiście nie jesteś zadowolony. Jak ocenisz um, poza tą decyzją grę drugiej linii Barcelony? No, trudno ocenić, no, grę. Znaczy, nie było rozgrywającego, no, to ciężko powiedzieć, czy gra drugiej linii może cię zadowolić, jak nie ma rozgrywającego. No bo widzisz, że coś jest nie takie, ale wiesz, że to jest przez brak po prostu rozgrywającego K kogoś, kto będzie umiał operować piłką. Messi się cofał, to bo on miał takie bardziej zadania rozgrywającego. no tylko, że nie, to nie jest szawi, który będzie stał ciągle w tym miejscu, Ja znaczy wjadą na środku boiska i będzie dostawał te piłki, będzie rzucał, musi się cofnąć, potem zrobi right jakieś coś takiego. W każdym razie, no... Dobrze no, i Busquets dobrze zagrali w, tam, gdzie powinien dobrze zagrać, czyli obrona, odbiór piłki, no zaczął tą akcję przecież, to on przejął piłkę, podał do WiI pod podał do Messi'ego, Messi się Messi no, dobrze to wyglądało, no tylko nie ma rozgrywającego, no co, co z tego, że mamy 70% yy, piłki, yy, piłkę, yy, skoro nie, nie potrafimy jakby no jej yy, jak dobrze rozprowadzić, no tylko sobie tam klepiemy. No, no dlatego brakowało, dlatego jestem niezadowolony, nie, że nie było jeszcze rana. Ale nie wiem, dziwne, <grywanie> dziwne co powiedziałeś o tym meczu, że tam miała problem ze stworzeniem sytuacji, no bo jak strzeli gol padł chyba w 30 którejś minuty, czy 40, no to już tam były trzy, dwie sytuacje stuprocentowe, y, tylko, że Daniel Wysz najpierw y, po prostu chciał lobować bramkarza z dziesiątego metra i przerzucił chyba stadion, a Pedro, no Pedro po prostu jest Pedro i nie potrafił wykończyć akcji, no to, to już były dwie stuprocentowe sytuacje. A tak samo te kontry, tam y, y, Saragosta dała trzy strzały celne na bramkę no i właśnie żaden nie był groźny, więc ten mecz akurat, no, był taki w ogóle starego Saragosy w ogóle się nie obawiałem, znaczy już po pierwszych 10 minutach było widać, że no ni, ni, nic z tego nie będzie. A Barcelona no w końcu musiała strzelić gola, no dziękuję, że no Messi strzelił gola, bo Vija też albo offside, albo słupek. no nie wiem, no ma pecha chłopaki i nie może się przełamać. A jak w takim razie y, ocenisz występ v, y, poza tym, że, że Gola nie strzelił? Poza tym, że Gola nie strzelił to oceniam ten występ lepiej niż na przykład z Kopenhagą i lepiej niż, no to był chyba jeden z lepszych występów w I, e, No, znaczy to, no, trudno powiedzieć, że to jest dobry występ, tak, no bo ciągle nie strzelił gola. E, I ciągle marnuje sytuację, no bo naprawdę, znowu miał parę sytuacji, że mógł strzelić gola, no powinien strzelić gola. Ale no, przynajmniej, było widać, no, przynajmniej nie było widać tej frustracji, że na przykład y, głupio fałował tam, y, że wiadomo, on się zawsze cofa po piłkę, z, żeby ten żeby, no, skonstruować jakąś akcję, ale no to jeszcze nie jest to, no cieszy, cieszy mnie, że to chociaż przynajmniej asystował, no bo to, to, to jest jakiś plus, no ale dopóki on nie zacznie strzelać goli, no to to, to, nie, to nie będzie można mówić, że, y, że dobrze zagrał, no, no bo dobrze zagrał, to nie wiem, Pedro, jakby, jak ma asystę, to dobrze gra, albo, nie wiem, Busquets, albo Keita, Vija jest od tego, żeby strzelać gole, a nie, no Messi wiadomo, ale no po to kupiliśmy Viję za 40 milionów, żeby strzelał gole, na razie nie strzela. Tak, i zresztą Bojan, yy, nie wiem czy wspomniałeś już Bojan no w każdym razie Bojan, Bojan zagrał w tym meczu, yy, no to powiedzmy może, yy, masz rano przed już w samej końcówce, ale powiedzmy może o właśnie o tych rezerwowych, o Bojanie i Tiago, który przyszedł za Iniestę, oni tam po 15-27 minut rozegrali yy, No Bojan jakby mm, bez historii, no starał się, no on się zawsze stara, to jest miły chłopak, no naprawdę yy, <laughs> wygląda, no, no znaczy, Pewnie jest dobrym chłopakiem, dobrym takim kolegą i wszystko. No tylko że no, na razie w tym sezonie mu nie wychodzi to granie. Jeszcze bardziej niż v, co jest co trudno przebić. E, miał jeden strzał nad poprzeczką, sam sobie zrobił sytuację. No okej. Okay. I potem miał ładne podanie. No ale co, co o, o kim warto powiedzieć, to od Thiago. Tiago. E, naprawdę bardzo dobrze grał. Wszedł, bez kompleksów, wymienił parę podań takich fajnych, fajnych kombinacji z Messi e, No. Żaden gol jakby nie padł po jego podaniu ani z jego akcji, ale naprawdę widać, że chłopak ma ma potencjał, no oczywiście to jest Saragossa, to już był wygrany mecz i jakby w dziesiątkę grała Saragossa, tak, no to jakby to nie było, yy, może to nie był jakiś yy, yy, ciężki mecz dla kogoś nawet takiego młodego jak Tiago. no ale i tak w Fakt faktem, że naprawdę dobrze się, z dobrej strony się zaprezentował i nie było widać, ty, yy, bo on za niestę wszedł, więc nie było, nie było widać jakiegoś takiego braku i niestety, tak, że yy, no to ja naprawdę dobrze się dobrze go zastąpił. No masz rano, no to ja na blogu mogę pisać i pisać chyba pe, Guardiola tego nie czyta, no ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego. Naprawdę. Guardiola nie czyta Twojego bloga? Um, yy, więc, yy, no to, to na pewno jest optymistyczny występ dla was, yy, wziąwszy pod uwagę tą wąską kadrę, tego Tiago Alcantara, no ale to yy, no powiedzmy sobie, że to nie jest, yy, że to jest na razie tylko prawda, jedna jaskółka, zobaczymy, ale, zobaczymy. Yy, to jest, to znaczy no... Jak skoro tak zagrał, no to i skoro Pep go wystawił wcześniej z maszerano, no, no to, to znaczy, że w niego wierzy, a jak on w kogoś wierzy, no to, to będzie jak z Busquetsem albo z Pedro, że będzie ich wystawiał i albo to się uda, albo się nie uda, tak, no bo to jest właśnie styl Guardioli, on bierze z tam z Barcelony B, czy tam jest jeszcze głębszych rezerw i... Ktoś mu się spodoba, no to on w ogóle nie patrzy na krytykę, nie patrzy na nic innego, on widzi w nim potencjał i będzie, co z jednej strony jest dobre dla zawodnika, no bo jak ci trener ufa, no to lepiej grasz. No ale jak ktoś nie ma umiejętności na, na, na, na, na, taku, na, na, na, na taką piłkę, no to uh, potem są uh, straty, które no, ciężko potem odrobić. Yy, no właśnie, <coughs> jeśli mówimy o szansach dla, yy, dla młodych piłkarzy, których Guardiola ewentualnie chciałby wprowadzić do do tej pierwszej drużyny, czy byłby bardziej zdeterminowany, po prostu wierzyłby w nich. I na ile myślisz, wasz skład będzie właśnie pełen, pełen rezerwowych piłkarzy w najbliższym meczu z, z Ceutą w Pucharze? No bo to jest wiadomo dobra okazja, żeby, żeby dać właśnie pograć trochę tym, tym młodziakom bez specjalnej presji, bez specjalnego ryzyka. No na pewno by już pojawiła się informacja, że Guardiola nie zabiera 7 zawodni zawodników podstawowego składu do, do, na mecz w pucharze. No i to będzie okazja oczywiście, tak jak napisałem dla e, dla tych, tak jak mówisz, dla młodych. E, no i na pewno tak, wi wiadomo na kogo już postawił jakby Guardiola, czyli Thiago, Hefren, y, dos Santos, Jonathan dos Santos Teraz mnie gra, ale on już zabrał go przecież na zgrupowanie przed sezonem I wi wiadomo, że w niego wierzy, tak samo w obrońców, tam Fontas y, jest takim obrońcą, którego on lubi i tam wierzy w niego Ale prawdziwą Peron, nie, nie wiem czy go zabiera i chyba właśnie teraz patrzy i nie widzę go e, W Barcelonie B jest y, Nolito to jest taki zawodnik bardzo mały, tam ma chyba MES 70 oczywiście, ale no jest sniperem i naprawdę trochę podobno do Wii jest, no i adrebillingiem do Messi'ego, czyli taki dziwny zawodnik. No ale nie widzę, żeby go zabrał, ale to jest przyszłość Barcelony, tak my, myślę, że będzie lepszy niż Bojan. <laughs> e, ale no, tak jak no, znaczy realnie traktuję ne, tego meczu z Murcia, jak już mówię, tak, ne, tylko chwilę to, o tym powiem, e, że Guardiola zabiera właśnie rezerwowych i to jest, i z tego się cieszę, tak jak napisałem, że chce, żeby w ogóle odpoczęli, żeby nie zabierał Vii, nie zabiera Vii, żeby tam Messi sobie odpoczął, żeby, no kurczę, szkoda też, żeby Rano z nimi grał, z tymi młodymi, ale y, pewnie zagra, no bo on mało gra, to raz mu się przyda, dwa, że no, nie ma za dużo okazji, żeby wystawić Maszterano, znaczy ja widzę w każdym meczu mm. <laughs> miejsce do Mascherano w naszym zespole, no ale Guardiola nie widzi, tak więc y no to mecz w Pucharze będzie po prostu, no tak traktujemy, z, z rezerwowi zagrają, sami rezerwowi, no i, yy, no, i, no i zobaczymy, jak oni się będą prezentowali, bo na początku sezonu wszystkich przecież nie było tych ośmiu mistrzów świata, my z tego nie było przy sezonie przygotowawczym, więc oni grali. No i nie wyglądało to aż tak źle, no bo chociaż pierwszy mecz tam z Sevilla yy, w Pucharze yy, nie wyglądało za dobrze, no ale to zobaczymy, no trzeba dawać szansę, no to jak, jak to powiedział Węgier, że jak jesteś wystarczająco dobry, to nie jesteś za młody, więc... No a poza tym to są ligowcy, jakby nie było, prawda, więc um, w przypadku większości drużyn, z wyjątkiem Realu Madryt oczywiście tutaj, <grych> myślę, że tu, tu um, granie rezerwami ma absolutnie nie jest kontrowersyjne. W przypadku Realu um, to jest oczywiście kwestia bardziej motywacji i mentalności, o którą akurat się nie martwię pod, pod Mourinho. Yy, do tego trzeba powiedzieć, że yy, akurat w tym przypadku, w przypadku tego meczu i tego składu, Szkoda tak naprawdę by było, gdyby wystawił jakiś tam graczy Castilli, prawda? Mourinho, bo wystarczająco jest dużo w pierwszym składzie zawodników, żeby, żeby po prostu oni wreszcie mogli się doczekać swojej szansy. Um, o tym jeszcze myślę wspomnimy na koniec, ale teraz jeszcze wróćmy do, do kolejki seniorskiej Primera Division i, i, i właśnie, właśnie ligowej. Um, drugi mecz to był Realu, um, mecz z Racingiem um, mecz. W pewnym sensie bez historii, pod tym względem, że nie było emocji zupełnie. Ale, ale warto wspomnieć o nim choćby ze względu na występ Ronaldo, który zaliczył 4 trafienia w jednym meczu, Real wygrał oczywiście 6-1. Pierwsze 4 trafienia Ronaldo w jednym meczu w karierze. Klubowy rekord to 5 bramek w jednym meczu. Tam jest kilku zawodników, między innymi Morientes takich z, z, ostatniej, z ostatniej historii. Ronaldo jeszcze tym razem do nich nie dołączył. No ale jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej pójdzie to może mieć, może mieć okazję. Zresztą on zagra z Murcją też, bo on oczywiście nigdy nie, nie, nie opuści chyba ani jednej minuty w meczu, póki, póki Mourinho jest trenerem, więc ma szansę tam sobie trochę poszczelać Dobry występ Realu, ale przeciwnik był na tyle słaby i na tyle bierny, że tak naprawdę nie ma co się podpalać za bardzo. Santander grał bardzo wysoko. W obronie zwłaszcza, co zostawiało po prostu, no to była woda na młyn dla Realu, bo każda kontra do szybkiego Higuaina albo do Ozilla, y, kiedy tylko dobrze wyszli w tempo do piłki, to, to była sytuacja sam na sam praktycznie. A skutecznością też się popisali całkiem niezłą, bo, ym, bo pierwsze sześć pierwsze goli padło po bodaj 8 sytuacjach bramkowych, potem jeszcze tam pa, parę sytuacji zmarnowali, ale to wiadomo, że już inaczej się gało. I moje pytanie, Johnny, do ciebie jest takie, czy to jest Real Madryt, którego już się obawiasz? Nie. Be, znaczy, tak szczerze powiem. Be, że szczerze, szczerze, jasne. Yy, I to nie jest tak, że o, jestem kijcem Barcelony i sobie, o Boże, 6-1, no i tak, no i że, co to znaczy, tak? Tylko yy, nie chcę umniejszać jakby tego zwycięstwa, bo 6-1 zawsze robi wrażenie, 4 gole, nieważne, kto by strzelił, to za, no 4 gole to jest wyczynno strzelić w meczu, nie? Ale widzę dużo, yy, ja wracam do tego meczu z Milanem. Yy. Tam niby Real zagrał taki najlepszy mecz od paru, paru lat, tak? W sensie w Lidze Mistrzów. Yy, myślę, że to tak, trochę... Tak, tak. tak, tak kibicy Realu, jakby, znaczy tak na, na forach też... Yy, yy, tak się... Ta zrobiono tak, yy, te, takie wydarzenie z tego meczu z Milanem. No bo wiadomo, wygrana z Milanem, nawet jak to nie jest ten Milan, yy, znaczy ten wielki Milan, to zawsze jest wydarzenie. Ale tak zrobiono, że po prostu... Yy, nie ja wiem, no to takie wrażenie było, że Real po prostu z, z, z, zniszczył, no zniszczył Milan, a właśnie chodzi o to, że Jeszcze w momencie, tylko ja a, a propos tego właśnie, w pewnym sensie tak, um, to, to znaczy i tak, ja napisałem, e, znaczy bo kiedy, kiedy, ja, ja przyznaję, że to też też trochę pod wpływem emocji, prawda, bo, e, bo kiedy widziałem te pierwsze 20-30 minut Realu, kiedy po prostu tam sunęła akcja za akcją, a Milan nie był w stanie wyjść z własnej połowy, to ja tak, tak grającego Realu przeciw takiemu rywalowi, niezależnie od formy Milanu, no bo tu przecież oni też nie są wcale w kryzysie, nie można tak powiedzieć, to jednak to jednak faktycznie dawno dawno tak grającego Realu nie widziałem. I ym, ten mecz ocenia wysoko też ze względu na to, że co prawda nie strzelili więcej goli, chociaż mogli, ale Milan też nie miał sytuacji, więc to 2-0 było tak naprawdę ani przez moment nie zagrożone, może poza, poza tym strzałem Pirlo. prawda? Który, no ale przy, przy którym też się dobrze spisał Casillas ym, i taka jego rola jest. Ym, o tyle faktycznie to jest, to jest taki mecz, ja myślę, że to jest, nie wiem czy najlepszy mecz w ostatnich latach, mistrzów, ale ym, ja po prostu myślę, że jest takie poczucie wśród madrytistas, że to jest taki przełomowy mecz. Że właśnie to był, to był taki naj, najważniejszy dotąd sprawdzian, w, właśnie z dodatkową presją, bo to jest Liga Mistrzów prawda, i Milan który już nas ograł y, w takiej sytuacji rok temu. Także ja myślę, że jest takie wrażenie, że po prostu jakaś bariera psychologiczna pękła i o tyle po prostu y, kibice dają w tym ja oczywiście y, dają upust takiej takiej takiej ofoli z tym związanej. Natomiast natomiast wiadomo, że kolejne kroki dopiero trzeba postawić i to wszystko potwierdzić. No, to wiadomo, tylko chodzi o to, że właśnie to oczywiście wynika z tego, że Real po prostu nie osiągnął nic od paru, na, od paru lat, od nie wiem, dobrych sześciu lat widzę mistrzów. No i ja rozumiem jak na przykład jest klub właśnie jak Real Madrid, który zdobywał wcześniej y, trofeo za trofeą, Galacticos i w ogóle y, nie było drużyny tak jak Barcelona teraz ma. Jest, y, właśnie to jest, y, to jest y, dobry przykład. Barcelona wcześniej była w cieniu Realu i każde zwycięstwo cieszyło jakby. No i właśnie zrobiono takie, nie wiem, robiono duże wydarzenie z, małe, z małej rzeczy. Ale właśnie chciałem tylko powiedzieć, że z Milanem może 20 minut wyglądało. Dobrze, w sensie, że Milan naprawdę nie wiedział jakby co się dzieje, ale też trzeba powiedzieć, no że Ronaldo, gdyby, nie wiem, sędzia da, dał mu żółtą kartkę od razu na początku meczu za jedną z tych dwóch akcji, gdzie symulował tak ewidentnie, że naprawdę, no to, to jest ciężko, żeby nie dostał z tym żółtej kartki, to może by jakby, wiadomo, że mecz i nie ma co narzekać, tak, tylko mówię, że w ogóle ten mecz cały jakby nie, nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak potem wszyscy opisywali, że Wielki Real wrócił, no bo tam takie znaczy w drugiej połowie nawet było widać że Milan gdyby tylko miał nie wiem Robinio wszedł o, to to jest dobrze przykład. Robinho wszedł na boisko przeszedł pół boiska i, i tam wymienił piłkę dwa razy i strzelił tam z 11 metra Casillas znowu dobrze interweniował On miał, to była najgroźniejsza sytuacja Milanów w drugiej połowie tak naprawdę. znaczy oprócz tej która tam Inzagi wrzucił taką piłkę po ziemi ale to Casillas wyjął, więc to nie było jakby zagrożenie no, tylko o tym mówię, że było widać, że to jakby to jeszcze to nie jest ten taki dobrze funkcjonujący. Ja oczywiście widać, yy, dlatego mówię, że się nie boję. Be bym się bał, gdybym już widział tak na przykład przez 60 minut, 70, taki real jak w pierwszych 20 minutach, tak? Że ciągle tam biega, tak jak te drużyny Mourinho, tam właśnie mila, znaczy Chelsea, Inter, tak? Ale ja widzę, że takich nie ma zawodników, tylko no wiadomo, no na ligę Hiszpańską Racing Santander Barcelona wygrała na początku 3-0 z Racingiem Santander na wyjeździe. Yy, nie mówię tego po to, żeby omniejszać, to, to jak już powiedziałem, tylko chcę pokazać, że wygrała 3-0 yy, na początku sezonu i mi się wydawało, że Barcelona jest w dobrej formie. Też mówiłem w podcaście. Następną kolejkę przegraliśmy z Herkulesem. 2-0. Nie mówię, że Real przegra, bo jest w dobrej formie. Tak samo yy, Ronaldo jest w dobrej formie. Ozil może już trochę jakby z, trochę zeszło z niego ciśnienie i już nie gra tak jak, nie, jak byliśmy podekscytowani w pierwszych meczach. Ozilem tak teraz ma przybłyski, no i to jest dobre, no bo wiadomo, ale już nie, nie jest, jakby ma wahania formy, jest młodym zawodnikiem, więc może mieć. Yy, no, ale mówię, no, ja... Naprawdę, jakbym teraz miał oceniać, wiadomo, że jestem z Barcelony, więc yy, ciężko, żeby ktoś powiedział, że to jest subiektywne, ale jakbym miał powiedzieć, że Barcelona w najlepszej formie, teraz, gdy w tym sezonie, jak się spotkało, Barcelona w najlepszej formie i Real w najlepszej, to ja sądzę, że Barcelona wygra ten mecz. No, tylko to... Tak jak mecz z Milanem, czy tak jak mecz, no nie wiem, właśnie będzie z Barceloną, nie wiadomo w jakiej Barcelonie, nie wiadomo czy kontuzji będzie miał Ronaldo, czy ktokolwiek będzie miał kontuzję, więc ciężko powiedzieć. Tylko mówię, że tak jak napisałem też na blogu, że widzę też w Barcelonie potencjał, znaczy widać, że Messi trochę wraca do formy na przebłyski, chociaż no tyle driblingów, co mu się nie udaje w tym sezonie, co chyba nie miał na przestrzeni trzech lat. Villa w końcu też zacznie strzelać, no bo nie może nie zacznie strzelać, tak więc nie boję się, no ale ty wiadomo, że pewnie ty Widzisz, jakby dobre oznaki, widzisz, że w dobrym kierunku to idzie. Ja, ja też widzę, że to idzie, znaczy, w dla mnie niepokojącym kierunku, tak. No ale mówię, 6-1 cieszę się, znaczy, znaczy, nie, nie cieszę się, no ale. To jest do, dobry wynik, naprawdę, nie, nie będę, u, tak jak na forach Barca.com, czy się umniejsza to i się śmieje, że o Boże, co to za Racing Santander, yy, co to za zespół, my wygraliśmy 3-0 i Boże, no a tylko, że przypominam klicom Barcelony, że jak Barcelona w tamtym roku wygrywała, czy dwa lata temu, po 6-0, 7-0, czy tam 5-0 w pierwszej połowie, yy, no to Nikt się nie czepiał, że to jest słaby zespół, czy nie słaby, no tylko po prostu jak się wygrywa 6-1, to znaczy, że jest dominacja i że koniec, no nie ma, nie ma co zbierać zespołu, tak więc no gratuluję, tylko mówię, że się nie boję na razie. Yy, Okej, okay, rozumiem. Yy, jakby na potwierdzenie twoich słów można powiedzieć i na trochę może ostudzenie jeszcze jakiejś nadmiernej euforii kibiców Realu, że mm, tak naprawdę nie graliśmy, Milan to był najtrudniejszy rywal, Widzę, nie graliśmy jeszcze z nikim tak naprawdę z, z pierwszej, tak jak patrzę, z pierwszej ósemki nawet nie graliśmy, aha, tak, tak, ze Spaniolem graliśmy, to jest, to, jest, to jest z kolei wybitnie drużyna własnego boiska, e, ale nie graliśmy z nikim, z nikim, kto, kto by, by mógł być pretendentem po prostu do tytułu poza ewentualnie Realem Barceloną. Grand Derby za, za miesiąc, tak co tydzień wspominałem o tym, bo to, bo to po prostu e, to jest, to jest punkt, do, tak, na który, na który wszyscy czekają. E, i to będzie sprawdzian, przedtem jeszcze będą derby z Atletico, które w tym sezonie, no na razie, na razie spadło, spadło spadła i trochę forma, yy, tak, po, po, tym, po tym dobrym poprzednim sezonie. Yy, no ale właśnie widać, że, że Real mocno, mocno yy, idzie do przodu, robi postępy, yy, jeżeli będzie faktycznie z Barceloną, tak jak mówi że oni szykują tą formę też na właśnie na, na, na, na, na ten mniej więcej czas, to zapowiadają się najlepsze chyba Grand Derby od... Yy, od czasów, nie wiem, Schuster'a, Capello przynajmniej. Chciałem powiedzieć, że mecze z Mourinho przeciwko Mourinho, Barcelona jakby... To nigdy nie były jakby fenomenalne mecze, te fenomenalne widowiska, zawsze to były zacięte mecze oczywiście, czy to z Chelsea, czy z Interem, ale to Mourinho ma, nie sądzę, żeby na przykład Mourinho przyjechał na Camp Nou, i zagrał, tak jak na przykład z Milanem, tak, albo, no sam by, sam mówiłeś, że Mourinho preferuje na wyjazdach bardziej defensywną taktykę, że na kontry. No i pewnie tak samo będzie na Barcelonę grał, nie, nie sądzę, żeby się rzucił na Barcelonę, tak, że tak jak właśnie e, u siebie graje. I dlatego myślę właśnie, że to będzie podobne, to będą podobne mecze do tych e, z Chelsea, czy na przykład z Interem. Tylko jest jedno ale, ja, ja ciągle przynajmniej, ja, ja wątpię ciągle w tą defensywę, oczywiście ty masz prawo mówić, że jest spoko, no bo Raz, że mówią mówił to, statysty to statystyki, a dwa, że no, na razie yy, nie, nie popełnili żadnych takich błędów. No, tylko właśnie mówię, no, czy jak Barcelona będzie w formie, czyli, że znaczy, Messi i Villa i, i Niesta utrzyma tą formę, którą ma, a Xavi dojdzie do pełni zdrowia, czy ta obrona będzie w stanie jakby przeciwstawić się temu, znaczy, czy Mourinho będzie potrafił zrobić z tych obrońców to, co zrobił z Interem i z Chelsea, że zapomną w ogóle o grze do przodu, tylko się skupił na tym, żeby y, dobrze powstrzymać graczy Barcelony. No i dlatego też mam, ja miałbym, chcę, mam taką nadzieję, że będą, będzie fajny i naprawdę najlepszy mecz od lat. Tylko, że Mourinho mi nie pozwala w to uwierzyć, że do końca, bo jak z Pellegrini, gdyby to był Pellegrini i gdyby Real tak grał, jak teraz gra na przykład Real właśnie, no to bym powiedział, że o, on będzie ciekawy mecz, no bo Pellegrini nie, nic się nie zna na obronie i, i, i jest dobrze. No on tak jak mówię, no, lepiej może będzie na przykład na Santiago Bernabeu. Gdyby to był teraz na Santiago Bernabeu mecz, to raz, że Real by atakował, a dwa, że no nigdy nie zmienia swojego Przecież na Santiago Bernabeu, czy na Mestaja, czy gdzie indziej, no i zawsze jest tak samo, raz to wychodzi, raz nie wychodzi, no, ale zawsze jest tak samo. No a to zobaczymy. No i mam nadzieję, że będzie dobry mecz, bo jest Ronaldo w dobrej formie i on zapewni przynajmniej coś, jakieś widowisko, albo dostanie czerwoną kartkę, albo yy, na przykład Daniel Alvesz zmusi <laughs> Ronaldo, żeby go wdarzył czy coś takiego. No Dani Alves już e, się popisał podobnym zagraniem w meczu z Saragoso ja i, nie, nie i udało mu się, udało mu się e, wyrzucić Poncio. E, e, natomiast jeśli chodzi, no jeśli chodzi o obronę, to tak jak mówisz, e, tak jak mówisz o statystykach, tak jak no. wspominasz. Nie tracimy goli. Ja chciałem właśnie e, podkreślić to, że Pepe i Carvalho, zwłaszcza z Milanu, wyglądali naprawdę, naprawdę. Im, mocno imponujące I, i Pepe, może to nie są fizyczni jacyś, jacyś obrońcy, ale yy Carvalho nadrabia inteligencję i ustawianie, natomiast Pepe to jest po prostu błyskawica. Zresztą o tym, o tym wspomniałem w poprzedniej notce o Pepe, yy, razem z tymi zawirowaniami wokół jego, wokół jego kontraktu. Także, także to jest zawodnik, którego wierzę, ale jeszcze nie mam, nie mam całkowitej pewności co do niego. No i właśnie czekam też z niecierpliwością na te, na te poważniejsze sprawdziany. Jeśli chodzi o pozostałe wydarzenia w Primera División no to wspomnieliśmy, że przegrała Walencja z Majorką u siebie, niespodziewanie, ale ja myślę, ja myślę, że, że to mogło być spowodowane rotacjami Emery'ego, bo on wystawił skład bardzo, bardzo różniący się od, i od tego meczu, z meczu z Barceloną także wypadło kilku zawodników, czy zmienił kilku zawodników w porównaniu z meczem z Rangersami. I e, tak jak właśnie, tak, tak, tak mi się nasunęło porównanie e, Walencji i, i podejścia Walencji mm, w ogóle do sezonu i, i, i kontra, kontra Mourinho. E, bo Walencja m, była liderem, zapowiadało się na to, że być może są w stanie, są w stanie powalczyć z tą wielką dwójką, ale e, popatrzmy: Mourinho budując drużynę, e, wystawia ciągle ten, ten, ten sam skład. Praktycznie, czy grają jeden mecz w tygodniu, czy grają dwa, czy grają nawet trzy mecze w tygodniu. Jakoś to ci zawodnicy znoszą, zdarzają się gorsze mecze, tak jak z Levante, czy tam z, z Majorką, ale, ale wygrywają. Walencja w ciągu jednego tygodnia wystawia trzy różne drużyny i zdobywa w tych trzech meczach jeden punkt i zastanawiam się, czy gdyby po prostu nie było w Walencji takiego przekonania, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę tutaj powalczyć o, o ligę i jednocześnie y, po, z powodzeniem grać mistrzów, To czy po prostu y, gdy, gdyby Emery gdyby był w stanie zaczepić w nich takie, w piłkach takie, takie przekonanie, to czy oni nie wyszliby na tym lepiej niż, ym, niż teraz, kiedy kiedy to jest takie? no o, Niektórych się oszczędza, trochę trochę zmieniamy tutaj taktykę, trochę odpuszczamy, jakby, ym, jak, jak, jak, ty, jak Ty Johnny to widzisz? Na pewno by było lepiej gdyby grali jednym dobrym składem, znaczy tak jak Mourinho, już znalazł tą jedenastkę, tak można powiedzieć. Tych jedenastu zawodników, kto, w których wierzy i na nich oprze ten, ten, ten zespół. Tylko problem z Valencją jest taki, że raz, że stracili dwóch najlepszych zawodników e, na początku sezonu, dwa, że jakoś wyszła im ta, z, ta jakby rekonstrukcja składu, wyszło im to, ale trzeba pamiętać o tym, że tam jest sporo kontuzji, znaczy było, ciągle ktoś ma jakieś urazy i nie ma, nie było jeszcze takiego na przykład dwóch tygodni, żeby tam ktoś nie wypadł ze składu, tak, że, czy to Benega, czy to y, Vincente, zawsze jest ktoś, znaczy był, z pierwszego składu, bądź to z jakby najbliższego otoczenia, tak, czyli, że z y, no, najlepszych rezerwowych. Y, ja sądzę, że Emory wystawił nam najlepszą jednastkę Tylko, że nie zawsze jest to możliwe z, z, Raz, że jak ktoś jest, ma kontuzję, no to potem trudno wrócić do tej formy, którą miał. A dwa, że no ciężko yy, wystawić zawodnika, który jest kontuzjowany, albo wrócił od razu po kontuzji. No i tak to wygląda. Banega wrócił po kontuzji na Barcelonę. Zagrał 45 minut czy tam 60 minut, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie, nie zachwycił, tak, no nie wiadomo czy, by, czy nie byłoby lepiej wy wystawić Topala czy kogoś takiego, który na przykład w Tatiko Bilbao wygrali i, i dobrze się zaprezentowali, no ale... Tak, to myślę, że to po części wynika z tego, że po prostu nie, nie ma stabilizacji w składzie po, przez to, że są kontuzje. No dwa, że ja od początku sezonu mówiłem, że Walencja nie sądzę, żeby w ogóle mogła nawiązać jakikolwiek... Yy, yy jakąkolwiek rywalizację z Realem czy Barceloną. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w Hiszpanii, nawet jak teraz jest taka mała przewaga i znaczy w ogóle nie ma tej przewagi, tak, to jest bardzo wyrównana tabela jak na razie. No ale to, to się wszystko zmieni, no mniej oga tak naprawdę, no jeszcze parę meczów, w końcu Real zacznie grać z tymi najlepszymi zespołami, w końcu Barcelona już grała z Valencią z Atlético, Madryt, teraz gramy z Sevilla, to kto jeszcze, kto, kto jeszcze zostanie, tak, no już nikt nie zostanie, tylko VRA jeszcze tylko nam będzie potrzebny No i oni potracą te wszystkie punkty, no co Walencja przyjechała na pozycji lidera, każdy był nie, oni i grą, no bo naprawdę prezentowali się dobrze, no przyjechała, 45 minut wytrzymała i, i tak to się skończy, no. To ty, ty jesteś zdziwiony trochę tym wszystkim, a ja, ja, ja w ogóle jakby nie, nie, nie, nie, nie brałem na serio trochę Walencji w tym sezonie, ale no życzę im, to, może też ta Liga Mistrzów im tak naprawdę nie służy no bo nie wiedzą, na czym się skupić tak naprawdę, no bo raz, że ciężko, żeby odpuścić ligę Mistrzów, no bo to są pieniądze, a dwa, że no, trzeba, trzeba się skupić na lidze, bo inaczej nie awansują do tej Ligi Mistrzów, żeby mieli te pieniądze, mają problemy, więc ciężko to trenerowi jest, to oni nie mają takiego szerokiego składu jak Real, czy no każdy się śmieje z Barcelony, że ma krótki skład, no ale to jak na Hiszpanię i zawodników, których ma na ławce Barcelona, to jest naprawdę bardzo dobry skład. Ja myślę, że to, to dużo jest, jest prawdy z tym, co mówisz o tym jakby braku skupienia na, na, na jednym celu. E, ale nie, nie do końca, nie, do końca nie, nie śledzę też aż tak bardzo sytuacji w Walencji, ale e, na przykład w, w meczu z Majorką e, nie zagrał Mata, który grał e, parę dni wcześniej z Rangersami. Nie zagrał Mathieu, który grał tydzień temu z Barceloną. E, w ogóle ta obrona wyglądała bardzo inaczej, ba, bardzo, bardzo inaczej w porównaniu z poprzednimi meczami. Był, zagrał i Maduro i Stankiewicz właśnie. Maduro był koncentrowany i nie zagrał z Barceloną. Albo miał kartki, tam też wykartkowani byli. No z Matą jest jakiś dziwny problem, bo ja też sobie spodziewałem się, że na przykład zagra z Barceloną. A on w ogóle tak dziwnie wychodzi yy, w tej Walencjanii, jest takim podstawowym zawodnikiem Ani, na tę rezerwę nie pasuje, no bo jest za dobry. Dziwne, dziwne to, no, dziwnie to wygląda, no ale jakiś musi mieć chyba na treningach yy, coś, coś widzieć takiego Emry, że nie wystawia jednak yy, yy, ciągle maty w pierwszym składzie, czy no, bo widzi, że to nie jest zawodnik, chyba no, po prostu regularnie dobrze grający, to też jest młody, trzeba powiedzieć. No. Ja je, jeśli chodzi o mecz Barcelony, ja myślałem, że to był. on go poświęcił dla taktyki, żeby wystawić dwóch lewych po prostu obrońców, bo tam zagrał on właśnie na jego skrzydle, prawda, grał Messi i, i, i Albert. Potem zagrał z rangersami prawie cały mecz i potem znowu nie wyszedł w ogóle na, na Majorkę. Dziwnie to wygląda. Także tak samo jest z napastnikami, bo raz gra Soldado, raz Aduris, nie wiadomo a raz, a raz grają we dwóch, nie wiadomo tak naprawdę, który jest pierwszy. Yy, myślę, że Emery przede wszystkim stawia jakby na kolektyw, prawda? I on ro, ro, rotuje tych zawodników z nadzieją po prostu, że to będzie, że, że, że oni będą, że każdy spełnia, spełnia, spełnia jakby swoją rolę, niezależnie od tego, kto zagra. System jest najważniejszy i on działa. No i właśnie, popatrz, że na początku sezonu, znaczy do, do meczu z Barceloną to wszystko wychodziło. I każdy był zachwycony, a teraz no, z Barceloną, z Rangersami nie wyszło i znowu dzisiaj tak, z Malagą, czy z Majorką, przepraszam. I też nie wyszło, no to... I już mamy wskazywać jakby ten jego, znaczy, że to jest coś nie tak, no poczekajmy, no zobaczymy, no Barcelona to jest trudny, Rywala, Majorka, no to przypadek może jakiś, albo może tak, to, tak jak mówiliśmy, że jak nie ma atmosfery w zespole takim jak Walencja, czy jak wcześniej dawaliśmy przykłady z Sevilla, no to może, może się skończył ten dobry czas, no i teraz zacznie się ciłanie punktów, no. Tak, no my, myślę, że, że musimy poczekać, zobaczyć. Faktycznie tutaj łatwo teraz wyciągać jakieś, jakieś pochopne wnioski po, po, po dwóch wynikach, ale e, może ja trochę po prostu liczyłem na to, że ta Walencja będzie, prawda, utrzyma tą wysoką formę. Ym, poza tym był bardzo ciekawy mecz, trochę, trochę zwariowany w Sewilli. Sewilla wygrała z Atletikiem 4-3. Trzy e, rzuty karne w tym meczu, czerwona kartka dla... Fernando Navarro, o ile, o ile dobrze pamiętam. I do w ostatniej jeszcze, jeszcze minucie Bilbao strzeliło trzecią bramkę, także emocje w zasadzie były tak naprawdę do, do końca. Bilbao zresztą ma chyba jakiś, jakiś, jakiś dar do takich do takich meczów. Oni mieli bardzo emocjonujący mecz już z Atletiko, między innymi u siebie. Z Walencją też czyli w ostatniej minucie gola, chociaż tak naprawdę w żadnym z tych meczów z tych wielkich drużyn właśnie, z tymi wielkimi drużynami nie, nie wyglądali jakby mieli komplet punktów zgarnąć, także um, w zasadzie Bilbao, jakie tak naprawdę było do tej pory, prawda, czyli bardzo solidna drużyna, ale w, w rz, rz, rzadko, rzadko urywa punkty, I mhm. tak i, i, i, i drużyna, drużyna bardziej e, swojego boiska.